она она она она она Serdecznie witam, mam na imię Filip i będziemy dzisiaj przedstawiać 10 punktów, jak zrobić dobry podcast. Dostałem jakiś czas temu list od słuchacza, który mnie prosił w tych słowach. Drogi Filipie, jak zrobić dobry podcast? Jak zrobić taki wspaniały odcinek, jak ty robisz? Jak to wszystko powiązać, żeby było wszystko z sensem? Zatem specjalny dzisiaj dla was 10 punktów, krótka lekcja, jak zrobić dobry podcast, dobry odcinek i żeby dziewczyny na ciebie. Albo chłopaki leciały. 10 kluczowych punktów, które są niezbędne do zrobienia dobrego odcinka, dobrego podcastu, który spowoduje, że będziesz sławny, który spowoduje, że będziesz po prostu rozchwytywany. Pierwszy punkt mężczyzna. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. Mężczyzna bez tajemnicy. Pijam tylko Balantaena. Palę, palę Winston. Panowie, pijcie dalej sami. Drugi punkt kobieta. Dzień dobry, zastałem Biolkę. Halo, słucham. Zastałem Biolkę? Yoła. Pani Brużawinskaja. No ładne cacko. Ja kieruję. Kontroluję. Menedżer jestem. No. Dawniej przez tych kilka nocy w miesiącu nie spałam dobrze. Ale się porobiło co? Trzeci punkt. Mężczyzna na kobiecie. Czy można stąd zadzwonić na miasto? Hello? Hello? Hello? Halo? Halo? Halo, halo, halo. Halo, halo, Dzień Co ty robisz? Przecież jestem funkcjonariuszką. A czy ja coś mówiłem? Ktoś siedział na mojej kanapie? Zaraz będzie kabusia. Ktoś pił z mojego kieliszka? To za karę Tak, no miło się z paniami gawędzi, ale... Przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia. Kurwa, tak nam było dobrze. Czwarty punkt. No tutaj musimy poczekać jakieś 9 miesięcy, żeby, żeby, żeby, żeby, no jeszcze czekamy, dopiero jest 8 miesięcy, 9, no żeby się urodził nowy mężczyzna. Akcje nie zawsze są pozytywne jeśli udało się przeżyć okres macierzyństwa jak słyszeliście zresztą nie załatwy, bez większych problemów. Zatem przystępujemy do punktu piątego, czyli edukacja. Jak i ta szkolna, jak i tutaj wstępujemy w ważną część punktu piątego, czyli edukacja dźwiękowa. Czyli piąty punkt edukacja i edukacja dźwiękowa, czyli warto by dziecko nasze, które chcemy, żeby było dobrym kasterem, przyuczać do yy, nie zawodu, ale do tego, co będzie robił w przyszłości, czyli do tworzenia i słuchania dźwięków. Zatem zaczynamy od przyzwyczajenia dziecka do słuchania dźwięków, które są w koło. Dita, dita, dita, dita. Dita, dita, dita. Pszczółkę, którą tu widzicie, zobjął majątek. Jezus! Wiadomo, że z czasem te dźwięki się przeobrażają w dźwięk pieniędzy, ale, ale, mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrą drogę, czyli. Zbliżamy się do punktu szóstego, czyli pierwsze spotkanie z komputerem. Komputer? A? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. Nie było miesiąca, żeby się nie pomylił. I tutaj możemy dziecko już wstępnie przyuczać do montażu oraz do pierwszych samodzielnych produkcji. Dbajmy jednak o jakość dźwięku. Uwaga, podajemy sygnały testowe. Kanał lewy. Kanał prawy. Enjoy the silence. Cieszmy się ciszą, cieszmy się naszym dzieckiem, cieszmy się tym, że siedzi i montuje. Bo to jest, jak już wspomnieliśmy, kolejny krok żeby dziecko zostało bardzo dobrym podcasterem. Ale nie przesadajmy, dajmy dziecku także się cieszyć na przykład tymi ptaszkami, które montowałem z tyłu. Bardzo ładne, nieprawda? Aha, jeszcze jedno. Pan to się za gomulkę powinien przebrać. Gada pani gada. To był punkt siódmy, a teraz punkt ósmy, bo to już dziecko mamy, takie młodzież nawet dorośniętą i dajmy mu troszeczkę większej swobodności i dajmy mu coś powiedzieć w tym mikrofonu. To jest punkt ósmy. Dzień dobry! Przyszłam pożyczyć mikrofona! O! O! Gdzie ja jestem? Ciemno tu jak w dubia muzyna. A co to? Raz, dwa, próba mikrofonu. Gówno! Dupa! Gówno! Dupa. Eee, to za słabe! Chuj! Dupa! Pizdasycki! Eee, głupio tak przeklinać jak nikt nie słucha! Punkt dziewiąty. Wiadomo, powinno dziecko, które już ma lat dwadzieścia. Prawie powinno mieć już swój własny komputer, swój własny mikrofon, swój własny wzmacniacz, swój własny serwer, swój własnego, swój własnego zooma i swój własnego... W ogóle powinno się us usamozdzielnić. To jest punkt dziewiąty. I punkt dziesiąty... Hmm. Powinno zapomnieć w zasadzie o tym fatalnym montażu, który zrobiłem. No i powinno... No nie dziesiąty powinieneś urodzić się jako Dawidziński. Nie ma drugiego takiego jak ja. No, no przykro mi. Przykro. Nie wiedzieliście, że to się tak skończy. Wiedziałem. Wiedziałem, że nie będziecie wiedzieć. Tak, skromny, miły, sympatyczny i jak już wspomniałem, bardzo, bardzo, bardzo skromny. Te 10 punktów to ściema. Dokładnie. Nikt nie może być taki jak ja. Za chwilę odtworzony będzie sygnał o fazach Kurwa!